Spotkanie z Grażyną Plebanek w audycji Wierności Przemiana. Dziś o 19.10. Dorota Gacek zapraszam. Autopromocja. Program drugi, minęła 17. Przegląd prasy zagranicznej. Dziś prasa z Litwy, Łotwy i Estonii, którą przeglądał dla Państwa Kamil Zalewski. Dzień dobry, witam Państwa ze słonecznego Wilna i zapraszam na przegląd prasy z krajów bałtyckich. A skoro z Wilna, no to przenieśmy się na moment do Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martina Marzywidasa, gdzie od piątku można oglądać wyjątkową wystawę polskiej malarki Katarzyny Karpowicz, jak pisze portal internetowy z2. LT. Wystawa zatytułowana Dar jest pierwszą na Litwie prezentacją pracy krakowskiej artystki. Te prace, które można oglądać w bibliotece Martinasa Marzwidasa, zainspirowane zostały twórczością Czesława Miłosza. Portal ZWLT prezentuje także galerię zdjęć z wernisażu tej właśnie wystawy. Wystawy, która jak podkreślają organizatorzy, łączy świat malarstwa i literatury, ale obrazy Katarzyny Karpowicz nie są ilustracjami do utworów Czesława Miłosza. Stanowią raczej autorską próbę opowiedzenia własnych historii zrodzonych z inspiracji poezją Miłosza. Miałem okazję porozmawiać z panią Katarzyną karpowicz i zapytać o to, jakie utwory noblisty zainspirowały ją do namalowania obrazów, a także w jaki sposób. Na przykład Orfeusz i no to wiersz, którym opowiada wiadomo o symbolice podążania za kimś e, na drugi koniec życia i takim mierzeniu się z przemijaniem. Ale jest też na przykład wiersz pod tytułem Oczy i tutaj mogę zwrócić uwagę na jeden obraz, który jest namalowany w taki bardzo chropowaty sposób. Bardzo grubo kładziona farba. E, nawet pozwoliłam e, jednej parze, która tutaj oglądała te obrazy, dotknąć ten obraz, bo miłość go pisał już pod koniec życia, kiedy tracił wzrok. To jest bardzo poruszający wiersz i miałam takie marzenie, żeby pozwolić ludziom dotykać moich obrazów, ale no nie wiem, czy to jest do zrobienia. Natomiast pod moją kontrolą można dotykać. Wystawę Katarzyny Karpowicz zatytułowaną Dar można oglądać do 27 maja. A tymczasem inna wystawa. Tyle, że w Estonii wystawa modeli pojazdów wojskowych oraz innego sprzętu, z którego korzysta armia, jest dostępna od zeszłego tygodnia w estońskim Muzeum Wojskowym. Zaprezentowano na niej ponad 200 miniaturowych kopii pojazdów wojskowych, czołgów armat, a nawet okrętów. Na ekspozycji można zobaczyć modele, które prezentują różne typy uzbrojenia od czasów I wojny światowej po współczesność. Jak mówi pracownik naukowy Muzeum Wojskowego Sim Oisma. z jednej strony to wystawa modeli wojskowych, z drugiej strony jest to wystawa sztuki. Znaczną część prezentowanych eksponatów stworzył modelarz, Juri Sika. Ma on własne spojrzenie na to, które modele są najciekawsze. Są tutaj modele fantazyjne albo też wręcz fikcyjne istniejące może w jednym lub dwóch egzemplarzach, których oryginały istniały jedynie na papierze. Nigdy nie trafiły na pole walki i właśnie dlatego są bardzo interesujące, powiedział Juri Sika. Jak sam przyznaje, tematyką wojskową zainteresował się, interesował się w zasadzie od zawsze, jak pisze portal ERR. 16 lat temu pasja ta znalazła ujście w modelarstwie, a to dlatego, że w tamtym czasie rzucił palenie. No i to, ta pasja pomogła mu w odciągnięciu myśli. Pierwszym modelem, który stworzył był czołg T-34. Przygotowanie niektórych modeli, jak mówi, zajmuje nawet rok lub dłużej. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, model czasami po prostu ląduje w kącie, dodaje modelarz, i podkreśla, że zna takie przypadki. Trzeba mieć po prostu cierpliwość. A łotewskie media zwracają uwagę na niezwykłą ekspozycję otwartą w dzielnicy Kanciema. Jest to prezentacja akwareli i rysunków 83-letniej artystki Sarmite Munde, której twórczość, jak pisze portal LSM, sprawia wrażenie jakby znikał w niej czas. Autorka przez dziesięciolecia spędzała wakacje podróżując razem z farbami, razem ze sztalugą, malując pejzaże. Jej największą inspiracją stała się estońska wyspa Sarema, do której wracała regularnie od lat 70. ubiegłego stulecia. To właśnie tam powstała znacząca część, znaczna część prac prezentowanych teraz w Rydze. W rozmowie z Łotewskim radiem artystka mówi, że Morze Bałtyckie fascynowało ją od dzieciństwa. Pierwsze Raz zobaczyła je w latach 50 jadąc z rodzicami. Wspomina, że wtedy nazywała je Wielką Dźwiną. Dźwina to ta największa rzeka, która przepływa przez Łotwę. Nazywała tak, bo wcześniej znała przede wszystkim krajobraz tej właśnie rzeki. Z czasem to właśnie jednak Bałtyk stał się jej największą miłością. Portal LSM podkreśla, że jej obrazy nie są jedynie zapisem pejzażu. Sama Malarka twierdzi, że najważniejsze jest to, aby przeżywać natura. Malowanie jest dla niej odbiciem własnych emocji oraz doświadczeń. Nie planuje efektu końcowego, lecz tworzy intuicyjnie, bo jak mówi nie może tego nie robić. No i co ciekawe zdaniem łotewskich komentatorów w akwarelach artystki rzeczywiście jest coś, co zatrzymuje codzienny pośpiech, coś co pozwala na chwilę się zatrzymać, a także wyciszyć. Wystawę można oglądać do końca kwietnia. I wiadomością z Łotwy kończymy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Nad Dźwinę i nie tylko zapraszam Państwa Kamil Zalewski. Bardzo dziękuję. muzyka Fryderyka Chopina, Mazurek Amol, opus 67. Przy fortepianie Janusz Olejniczak na wiolonczeli grał Tomasz Stral, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, uczelni, która w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni artystycznych na świecie znalazła się na pozycji 23. I między innymi o tym z rektorem rozmawia Beata Stylińska. Gość dwójki. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych uczelni artystycznych na świecie. W prestiżowym rankingu QS World University Ranking by Subject 2026 w kategorii uczelni muzycznych upracował się na 23 pozycji, a w kategorii artystycznych na miejscu 46. Moim gościem jest dziś rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Tomasz Stral,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 wszystkich razem wziętych sukcesów naszych studentów pod okiem ich wspaniałych pedagogów, ale jest to również wieloetapowa sztafeta wszystkich rektorów, którzy w ciągu ostatnich trzydziestu kilku lat rządzili uniwersytetem i doprowadzili do takiej, ani innej polityki kadrowej oraz do rozwoju naukowego i artystycznego. Stworzenie wydawnictwa muzycznego, Chopin Press, które odnosi wielkie sukcesy, dostaje mnóstwo nagród jakość tych prac wydawnictw płytowych i publikacji książkowych bardzo wzbogaciła nasz dorobek naukowy. Uniwersytet Muzyczny to jest gigantyczna uczelnia jak na warunki europejskie, bo za nią nie tylko stoi historia i postać geniusza Fryderyka Chopina, ale za tym stoją wspaniałe postaci, takie jak pierwszy polski premier Ignacy Jan Paderewski, który jest absolwentem tej uczelni, Witold Lutosławski, który jest absolwentem tej uczelni, Stanisław Moniuszko, który był wykładowcą tej uczelni, maestro Janusz Ulejniczak, Piotr Paleczny, Krzysztof Jakowicz, postać Tadeusza Wrońskiego, Halina Słonicka i to ten nazwisko można, można by wymieniać bez końca. Natomiast sądzę, że bogactwo i jakość procesu dydaktycznego Obrazuje to, że mamy 10 wydziałów, w tym takie unikalne wydziały jak Wydział Reżyserii Dźwięku, który odnosi wspaniałe sukcesy na całym świecie. Oczywiście Wydział Instrumentalny to jest największy wydział, moim zdaniem, w Europie Środkowej, bo to jest połączenie dawnego wydziału instrumentalnego z Wydziałem fortepianu, Klawesynu i Organów. I to jest w tej chwili wydział, który skupia ponad 500 studentów. To jest, no, jak na warunki uczelni muzycznej, to jest ilość gigantyczna. Ale mamy również unikatowe takie wydziały, wspaniałe, jak Wydział Tańca który jest niezwykle umiędzynarodowiony i, i przynosi nam wspaniałe sukcesy, jak unikalny wydział muzyki kościelnej, wydział edukacji, no, wokalno-aktorski. Właściwie jeszcze mamy filię, to jest najbardziej na wschód w Unii Europejskiej położona uczelnia muzyczna, to jest filia naszej uczelni w Białymstoku, gdzie mamy trzy kierunki, instrumentalno-pedagogiczny, wokalistyka i choralistyka i edukacja. A za tym wszystkim kryje się znakomita kadra dydaktyczna. I ta kadra została zbudowana wysiłkiem tak jak już wspomniałem wcześniej, całej sztafety y, rektorów i ich wszystkich gabinetów, począwszy od rektora Andrzeja Chorosińskiego, Ryszarda Zimaka, Stanisława Moryto i profesora Kladusza Barana, moich wspaniałych poprzedników i ta kadra dydaktyczna składa się z rozpoznawalnych... Artystów. No ona przyciąga do uczelni artystycznej, zdaje się, do mistrza, ponieważ młody artysta szuka autorytetu artystycznego, który ukształtuje jego osobowość i będzie dla niego takim mentorem, takim jego drogowskazem artystycznym. Pod tym względem faktycznie świat się trochę zmienił. Tak. Już nie zdaje się do Uniwersytetu Muzycznego Fryderka Chopina, tylko do konkretnego... Profesora. Znakomitą klasę yy, posiadał zawsze maestro Janusz Olejniczak, profesor Piotr Paleczny, maestra Konstanty Andrzej Kulka. Nasi profesorowie są naszymi doktorami honoris causa i w dalszym ciągu pracują, są czynnymi wykładowcami. Zawsze znakomitą klasę miał Pamięci Jan Stanienda, lider legendarnej Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka. Naszą wykładowczynią jest Olga Pasiecznik, światowej sławy, wokalistka. Mamy znakomitych artystów młodej generacji, takich jak Jakub Jakowicz, Marcin Zdunik, Katarzyna Budnik. Mamy wielu wspaniałych profesorów na Wydziale Reżyserii Dźwięku którzy noszą sukcesy w, w nowym też jakby y, rozwoju technologicznym y, reżyser dźwięku. Mamy zresztą na poparcie tego wspaniałe studio, kilka lat temu zostało wyposażone w najnowszy sprzęt. Mamy wspaniałą muzykę dawną, gdzie obok zasłużonej postaci pani profesor Agaty Sapiechy w tej chwili Mamy znakomitą panią Martynę Pastuszkę, panią Lilianę Stawarz i ta muzyka dawna jest niezwykle prężna, odbywają się tutaj wspaniałe koncerty. Mamy orkiestrę symfoniczną, którą dyrygują tacy dyrygenci, czyli uczą naszą młodzież od pulpitu jak Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Jacek Kasprzyk, Marek Pijarowski, Agnieszka Duczmal, Michał Klauza prorektorem, który planuje te koncerty, jest Rafał Janiak, dyrygent młodego pokolenia. Mamy wspaniały Big Band. Big Band, który nas wyróżnia w całej Europie. Big Band brał udział w promocji polskiej kultury w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Big Band już jest znany nie tylko w Polsce, ale również w Europie i mamy znakomicie w związku z tym rozwijający się wydział jazzu, który no przyciąga bardzo Wielu kandydatów, jak również yy, najnowszym takim jakby można powiedzieć kierunkiem jest musical, który jest bardzo oblegany, a oczywiście jest tradycyjnie wydział instrumentalny, jest bardzo oblegany. Chcę powiedzieć, że optymalizacja procesu dydaktycznego plus znakomita kadra dydaktyczna doprowadziły do sytuacji, w której z roku na rok mamy coraz więcej zdających kandydatów na studia i to jest...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 w Fiharmonii Szczecińskiej, planujemy koncerty w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i w wielu innych wspaniałych miejscach, więc można powiedzieć, że droga na estrady świata wiedzie przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, bo zarówno w wymiarze solistycznym ci najlepsi spośród naszych studentów, czyli laureaci konkursów, mają szansę na wystąpienie tak na koncerty w takich prestiżowych estrady jak Symfonia Warszawa, Fiharmonia Narodowa, Polskie Radio, i zaprzyjaźnione z nami instytucje muzyczne, a z drugiej strony w formie kameralistyki i pracy w orkiestrze symfonicznej, jeżeli młody człowiek, który wchodzi w prog wyższej uczelni, a może zagrać na w targach Expo w Japonii i zobaczyć fragment świata, który się nie ogląda tak często. No Myślę, że jest to źródłem ich wielkiej satysfakcji artystycznej, ale to dotyczy również edukacji, tańca i wszystkich pozostałych wydziałów. Uczelnia jest bogata swoją jakością, swoimi strukturami. Jak powiadam, to jest tysiąc ponad studentów. W dziesięciu wydziałach, a kiedyś uczelnia była projektowana na 300 studentów, teraz jest tysiąc i właściwie mamy perspektywę, iż to się będzie rozwijać dalej. To są niezaprzeczalne y, sukcesy Uniwersytetu, ilość zdających studentów i ilość absolwentów. I ilość tych, którzy studiują. Ale wracając do rankingu, jakie elementy zostały wzięte pod uwagę przy ocenie Uniwersytetu? Zawsze przy takich rankingach bierze się pod uwagę jakość kształcenia. I myślę, że my tą jakość kształcenia mamy wyróżniającą się w Europie, ponieważ jak porównuję harmonogram studiów z innych uczelni, to potwierdzają starzyści zagraniczni, którzy do nas przyjeżdżają, że my zapewniamy bardzo bogate kształcenie. Ten jakby pierwiastek humanistyczny też u nas jest bardzo bogaty, to, że trzeba napisać pracę magisterską, pisemną, obronić ją. Też no, mamy taką wspaniałą perłę koronę, jak kameralistyka fortepianowa i kameralistyka kwartetowa. To są rzeczy unikalne. To kiedyś stworzył profesor Jerzy Marchwiński i to się wspania rozwija. I przede wszystkim nasza orkiestra symfoniczna pracuje tak, jakby była normalną filharmonią. Sezon koncertowy nasz przypomina sezon filharmoniczny, jeśli chodzi o koncerty kameralne i koncerty symfoniczne. Mało tego, zaczęliśmy powtarzać koncerty dwukrotnie. Mamy tyle publiczności. A jeden koncert opuściłem, który był symboliczny. Wystawiliśmy fragmenty Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego w grudniu. Na jednym koncercie, w jednym czasie i przestrzeni, wystąpiła orkiestra symfoniczna, Big Band, Wydział Tańca. A Wydział Reżyserii to wszystko połączył, jeśli chodzi o transmisję w tym samym czasie i przestrzeni. I to był prawdziwy pokaz siły artystycznej naszej uczelni. Myślę, że ten ranking wynika z tego, że my jesteśmy w silni na wszystkich wydziałach. To nie jest uczelnia, gdzie są jakieś poszczególne perełki i strukturalne, czy też artystyczne, bo tak się czasami w wielu przypadkach zdarza, tylko myślę, że nasza średnia jakości i harmonogramu studiów, struktur i już nie mówiąc, o kadrze artystycznej i jej sukcesach, myślę, że ta średnia jest niezwykle wysoka i ona powoduje, że nasz Uniwersytet błyszczy na tle innych uczelni europejskich ku wielkiej naszej satysfakcji i radości. Myślę, że najlepszą inwestycją państwa polskiego to jest Inwestycja w polską kulturę, dlatego że to jest nie tylko zapewnienie polskiej młodzieży artystycznej możliwości uprawiania pięknego zawodu, ale również występowania na całym świecie, ale również to, że to jest prawdziwa jakby reklama polskiej kultury na świecie i kształtowanie postaw kulturowych społeczności świata w stosunku do naszej ojczyzny. Wróćmy do tego stwierdzenia, o którym Pan powiedział, że uczenia była planowana, jej budynek na 300, tam około 400 studentów. W tej chwili jest ponad 1000 i faktycznie Uniwersytet Muzyczny boryka się z problemami związanymi z siedzibą. Czy ten ranking pomoże Państwu ubiegać się, nie wiem, o dotacje, o jakiś sposób rozwiązania tego problemu? Mamy plany dotyczące budowy nowego gmachu naszej uczelni na naszej działce przy ulicy Dobrej. Rozmowy, które przeprowadziliśmy z panią ministrą Martą Cienkowską dają nam nadzieję, iż nasza uczelnia będzie dostrzeżona w planach inwestycyjnych Ministerstwa i naszego rządu, na co ogromnie liczymy na wieloletni program rządowy, tak ażeby za kilka lat, może nie, nie od razu powstanie ten gmach, bo wiadomo, że te procesy trwają bardzo długo, ale może za kilka lat doprowadzimy do sytuacji, w której wbijemy kamień, wmurujemy kamień węgielny pod przyszły gmach uczelni, taki gmach godny XXI wieku, a koncepcja zakłada współdziałanie i jakby ugoszczenie w, w murach naszej uczelni Orkiestry Symfonicznej imienia Maestro Jerzego Symkowa Orkiestry Juventus, co również uważam, że jest bardzo dobrym i korzystnym rozwiązaniem dla obu instytucji i sprawi, że koncepcja tego budynku, który zakłada budowę znakomitej sali koncertowej, a w Warszawie nie ma sal koncertowych zbyt wielu jest potrzeba ich zbudowania, więc myślę, że obok gmachu Orkiestry Symfonia Warszawia no, my też chcemy jak gdyby, mieć w, w ofercie m, salę koncertową, bo sala koncertowa jest dzisiaj no, niezbędnym czynnikiem do propagowania wysokiej sztuki, czy to koncertu symfonicznego, czy opery, czy muzykalo, czy, czy muzyki dawnej. Dzisiaj wymogi światowego standardu spowodowały, że najważniejsza jest znakomita sala koncertowa. Jak bardzo przykłady budowania Nospru czy, czy NFM-u wypromowały polską kulturę na świecie. W tej chwili właściwie w Europie się mówi, że to są jedne z najwspanialszych sal na świecie i chcielibyśmy pójść tym śladem. Myślę, że to stworzy też szansę do optymalizacji procesu dydaktycznego do, do umiędzynarodowienia uczelni, bo myśmy mogli rzeczywiście zaprosić więcej studentów, starzystów, ale mamy ograniczone możliwości lokalowe. Oczywiście zbudowanie pięknego gmachu w roku 1963-04 na ówczesne czasy było bardzo Nowoczesny. Natomiast minęło 60 lat, świat się zmienił, a myśmy zostali ciągle z tym samym budynkiem, który oczywiście poddajemy procesowi remontu całej infrastruktury uczelni wyposażania go w nowoczesny sprzęt, ale to nie zwiększa jakby powierzchni dydaktycznej, ona jest najbardziej nam potrzebna. Także mamy taką nadzieję, że inwestycja gmachu przy ulicy Dobrej wprowadzi nas. Wiek XXI, jeśli chodzi o infrastrukturę, bo jeśli chodzi o sztukę i o naukę i dydaktykę, to w wieku XXI jesteśmy już od dawna. To jeśli chodzi o plany państwa dotyczące nowej siedziby, czy dodatkowej siedziby, po to, żeby poprawić swoje warunki lokalowe. Ale, panie rektorze, jest pan prawie w połowie swojej kadencji. Jakie problemy poza tym widzi pan w uczelni? Nad czym powinien się pan, czy państwo się pochylają? Co jest istotne, jeśli chodzi właśnie o dydaktykę, o sprawy artystyczne, o sprawy naukowe? Na pewno... Troską każdego rektora i jego najbliższych pracowników jest nieustanne budowanie optymalnego procesu kształcenia, który odpowiada na wyzwania współczesności, a więc cały czas ta dydaktyka dostosowuje się do wymagań rynkowych, bo rynek i współczesne trend, tendencje światowe w sztuce dyktują nam troszkę, w którą stronę powinniśmy pójść z dydaktyką, aby, żeby przyciągnąć kandydatów na studia i sprawić, że damy im do ręki takie narzędzia, że oni po ukończeniu studiów no, będą mogli podjąć samodzielną pracę artystyczną, bo o to głównie chodzi. Na pewno takim w ostatnich latach wydarzeniem było właśnie utworzenie Wydziału Jazzu i World Music. Na pewno było połączenie Wydziału Instrumentalnego z Wydziałem Fortepianu Organów i Klawesynu. Na pewno było to zbudowanie całkowicie nowej kadry dydaktycznej, kiedy poprzednia generacja wybitnych polskich wykładowców naszej uczelni przeszła na, na emeryturę i tą kadrę udało się zbudować, a tym samym udało się utrzymać wzrastający trend kandydatów na studia. Ja i moi współpracownicy postawiliśmy sobie za cel maksymalną promocję artystyczną naszych studentów. Dlaczego? Dlatego, że ja osobiście, to nie jest mój tylko pogląd, uważamy, że polska młodzież artystyczna jest niezwykle utalentowana, jest świetnie wykształcona, natomiast trafiła na trudne czasy. Te trudne czasy polegają na tym, że niezwykle trudno zaistnieć młodemu człowiekowi bez odpowiednich narzędzi. Żeby zrobić karierę trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Dzisiaj w obliczu strasznej konkurencji, morderczej konkurencji, co pokazuje na przykład konkurs Chopinowski, świat dzisiaj się stał bardzo ciasny, tej wolnej przestrzeni artystycznej praktycznie nie ma. i Cały wysiłek idzie na to nasz, abyśmy właśnie tym młodym ludziom stworzyli warunki promocji, aby mogli zaistnieć na wymarzonych przez siebie obszarach, na przykład Wydział Wokalny, współpracujemy z Operą Narodową, ale również z Warszawską Operą Kameralną gdzie podpisaliśmy porozumienie i nasi studenci mogli wystawić jedną z oper Wolfganga, Adamusza, Mozarta. Ale mamy wspaniałe możliwości, jeśli chodzi o Fiharmonię Narodową, jeśli chodzi o współpracę, że dyplomanci mogą zagrać na koncercie z orkiestą Fiharmonii Narodowej. Mamy zaprzyjaźnione festiwale w Polsce. Gwiazdy promują w Fiharmonii Dolnośląskiej. Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki w Zielonej Górze. Mamy właśnie te wszystkie projekty wydawnicze. Mamy festiwal w Dziekance, który reaktywowaliśmy, który będzie trwał w tym roku całe dwa miesiące i właściwie cała nasza tutaj polityka artystyczna, jeśli chodzi o najbardziej prestiżowy cykl koncertowy typu Środa na Okulniku, to są koncerty społeczne, no on w większości jest w tej chwili tak ukształtowany, aby u boku doświadczonego dyrygenta pojawił się młody, nasz utalentowany, młody laureat jakiegoś konkursu. I to stwarza szansę na promocję, gdyż doświadczony, wybitny dyrygent Zapamięta to nazwisko, że grałem z takim utalentowanym człowiekiem, i ta rekomendacja jest moim zdaniem ciągle najskuteczniejszą promocją artystyczną. Bo uważamy, że skoro rzuciliśmy hasło, iż droga na estrady Polski świata wiedzie poprzez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, to będzie to dodatkowy magnes dla kandydatów na bo oni wiedzieli, że o tu, jeżeli mam talent, to mam szansę, że wystąpię z orkiestrą symfoniczną pod batutą już bardzo znacznego, znanego dyrygenta, który jest autorytetem i ten dyrygent być może utoruje mi w przyszłości możliwości grania solowego. Ktoś powie, że jeżeli będę grał w orkiestrze Chopin, Chybę, czy Symfonicznej, to mam większe szanse zdobycia pracy w znakomitej jakiejś polskiej orkiestrze, czy na Wydziale Edukacji, na Wydziale Reżyser Dźwięku możemy to samo powiedzieć, że nasi absolwenci w ogromnej większości mają pracę artystyczną o wysokiej randze. To jest naszym strategicznym celem. Oczywiście, gdybyśmy mieli lepsze warunki lokalowe, mieli więcej powierzchni ćwiczeniowej, pewnie ta praca byłaby znacznie ułatwiona. Jak się przejdziemy tutaj naszymi korytarzami, to często rozbrzmiewa muzyka, bo studenci ćwiczą na korytarzach z braku sal do ćwiczeń. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę i tak chodzę, że nasza uczelnia żyje. Żyje, bo gra. Cała sobą gra i to jest też źródło mojej wielkiej satysfakcji. Natomiast... Zbieramy owoce mądrych decyzji moich poprzedników, ale również sami staramy się niczego, jak gdyby, no, czego dowodem jest ten ranking, że niczego nie zepsuliśmy, a raczej chyba rozwijamy, skoro mamy tak znakomity wynik na świecie wśród uczelni muzycznych, wśród uczelni artystycznych. Uniwersytet powinien kształtować postawy kulturowe naszego społeczeństwa. I to się dzieje. Nasza uczelnia charakteryzuje się również wspaniałą atmosferą niezwykle cieplą. To z kolei jest zasługa naszej młodzieży. I ta atmosfera jest przez naszych gości bardzo szybko wyczuwana, dostrzegana. Zawsze powtarzam, że naszym największym skarbem jest nasza utalentowana młodzież artystyczna i powinniśmy robić wszystko, aby to była przyszła elita polskiego społeczeństwa. Tomasz Stal, rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za rozmowę. Serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie koncerty, które się odbywają w naszej uczelni i wydarzenia artystyczne. Dziękuję za uwagę. Z rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina rozmawiała Beata Stylińska, a o planach artystycznych pana rektora powiemy za chwilę. fortepianowe G. Kloda Debisiego w wykonaniu Boarte Piano Trio to nagranie z jednej z płyt wydanych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w nawiązaniu do rozmowy z rektorem uczelni Tomaszem Stralem. Mieliśmy powiedzieć nieco o najbliższych planach artystycznych rektora. Otóż w najbliższym koncercie z cyklu z klasyką przez Polskę wystąpią Tomasz Strahl i Paweł Wakarecy. Artyści zaprezentują program, który łączy arcydzieła literatury wielonczolowo-fortepianowej z muzyką Fryderyka Chopena, Ludomira Różyckiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Na ten koncert, a on odbędzie się w sobotę 25 czerwca o godzinie 17 w studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Mamy dla Państwa zaproszenia. A więc gdyby chcieli Państwo się wybrać na koncert Tomasza Strala i Pawła Wakarycego proszę do nas zadzwonić. 22 Dwa, sześć, cztery, Gitarra, mi sogniamo attenti i colpi giusti sono tu da i colpi giusti sono chitarra mia i colpi giusti sono chitarra via. Ruspiti dallo sonno, non più dormire, ruspiti dallo non più dormire, e non ci dormi qua, e non ci dormi qua, e non ci dormi qua, ci ciabimma mari, e non ci dormi qua, e non ciabimma mari, ciabimma mari. Avin a mari e non ci dormi quando ci avimba, nulla tu di viole, nulla di viole, ci lo faciti, l'immagerazzi e di seta, e lillezzoni sogni arcamati. E vivaci, di e l'occito e vivaci sono i froni di Ravidu belli, ravidu belli, ravidu belli, ca t'avidi a tu i paroli, che la li scurtà, t'avadis tu i, ta, i paroli dla mnie nuliś korda. Co ma dici tu mi parola, dla mnie nuliś korda. I a są na chytarra mia, są na chytarra mia, są i apatenty, są na chytarra mi, są i apatenty. Sona sognava mia Tenti i Pinode. 17.41. Międzynarodowy Konkurs Formy w ramach 58. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontrapunkt w Szczecinie rozpoczął się w sobotę, choć cały festiwal jest już za półmetkiem. Przez poprzedni tydzień można było oglądać produkcje teatralne Pleciugi i Teatru Współczesnego w Pigułce oraz specjalnie zaproszone spektakle dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzi na Kontrapunkt Całość rozpoczęła premiera, produkcja festiwalowa czy to M. Festiwal Kontrapunkt 58, międzynarodowy festiwal teatralny Kontrapunkt. Uważamy wszyscy za otwarty! Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, cieszymy się teatram, przechodzimy na spektakl. Zapraszam serdecznie, wszystkiego dobrego. Bez długich przemówień i fanfar został otwarty 58 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt. Najważniejsze są przedstawienia i to, co z nami robią, i premiera Teatru Lalek-Pleciuga czy to M zagrała na najwrażliwszych emocjach. Nie tylko nastolatków. Ja mam 14. Też 14. Zakochany jestem jak nie wiem co, no ale to jest bardzo dobry okres życia, kiedy zakochujemy się, mamy tą swoją drugą połówkę, to jest bardzo dobre uczucie. No tak, według mnie tak, byłam zakochana i było fajnie. Według mnie był to najlepszy związek. No tak samo, no, dużo uczy, dużo można zrozumieć, co można później dla siebie też wziąć, te informacje wszystkie, ale... Tak, bardzo, bardzo fajny spektakl. Fabuła jest taka. Jesteśmy na szkolnej dyskotece. Sala gimnastyczna jest przeobudowana przez panią od polskiego. Gra muzyka. Niby fajnie, ale trochę dziwnie, bo jak to interesować przy nauczycielach? Tak, tak, czy to M opowiada o pierwszych miłościach w różnych wydaniach. Monika Czajkowska, autorka tekstu i reżyserka przedstawienia. I w różnych konfiguracjach i z różnymi zakończeniami. I jest to spektakl dedykowany osobom nastoletnim w wieku 14+, plus, choć myślę, że także osobom dorosłym, że tak go przygotowaliśmy, że zarówno młodzież jak i dorośli mogą się gdzieś odnaleźć. Od soboty na kontrapunkcie międzynarodowy konkurs formy. A przez cały tydzień młodzi na kontrapunkcie podkreśla dyrektor Teatru Lalek Pleciuga i członek komisji programowej Tomasz Lewandowski. Ale takim bardzo ważnym, inicjującym elementem dla kontrapunktu i dla dzieciaków. Przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby ten kontrapunkt przetrwał jak najdłużej, to inicjujmy ten festiwal już wśród najmłodszego widza. Zaproponowaliśmy najlepsze spektakle w, w kontekście teatrów lalkowych w różnych kategoriach wiekowych. Spektakle Wyobraźnia z Teatru Lalka w Warszawie Piaskowy Wilk, Teatru Lalki i aktora Wałbrzychu Niekończąca się historia Opolskiego Teatru Lalki i aktora i asystent z Miejskiego Teatru w Lesznie. Te propozycje są przede wszystkim bardzo lalkowe. Bardzo ciekawe, no i co jest najważniejsze i chciałbym to powiedzieć z dumą, że oscylują wokół idiomu sprawa osobista, czyli ten festiwal mamy tak naprawdę bardzo szeroki, ale bardzo spójny z tym idiomem. Ale to co na kontrapunkcie najważniejsze to międzynarodowy konkurs formy. Na początek była fobia Nowego Teatru z Warszawy, Markusa Orna i Karola Radziszewskiego. To doświadczenie graniczne, mówili widzowie. Bardzo mocny, powiedziałabym jak na mój poziom wrażliwości, za mocny, zwłaszcza ta strona wizualna. Dla wszystkich eurydyk, których nie znam, dla eurydyki, która odeszła z pandemii, w powodzi, w pożarze, dla Eurydyki na wojnie, dla Eurydyki, która teraz gdzieś odchodzi. A dzisiaj już zupełnie inaczej, choć myślę, że równie boleśnie. Boleśnie, ale mnie się podobało. Chociaż troszkę był za długi, ale miałam ciągle takie refleksje, no bo już jestem chyba w takim wieku, że się o różnych stratach myśli. W tej opowieści było, każdy przeżywa żałobę po swojemu. I nie możesz skakać i tańczyć, bo przecież jesteś w żałobie. No Ka możesz jak potrzebujesz. Właśnie, każdy przeżywa po swojemu. Tak, ja tak uważam. Nie powinniśmy w ogóle oceniać emocji innych osób. Tak jak różni są wszyscy ludzie, tak są ich różne sposoby postrzegania świata i też sposoby przechodzenia żałoby. I pozwólmy, żeby każdy przechodził ją w taki sposób, w jaki chce. Bez oceniania. Wchodzi duch, o czym to jest ta powieść? Weronika Szczewińska, dzień dobry. O duchach i zjawach, o duchach ojców, o duchach autorytetów, ale też o teatrze jako o takim miejscu, w którym te duchy przychodzą szczególnie chętnie. Opowieść czy raczej spektakl inspirowany... Hamletem, a konkretnie jego pierwszym aktem. Były momenty wzruszeń, bo cieszę się, że też było właśnie to bezpośrednie nawiązanie do Hamleta. Jestem mało chyba obiektywna, bo duch mojego ojca jest z Olsztyna i duch ojca mnie nawiedził, chociaż nie był taki jak duch w tym spektaklu. Bardzo ciekawa forma, bo okazuje się, że można zrobić teatr z prześcieradł i obrusów, firanek i to dobrze wygląda. Ciekawe też przemieszanie tekstów współczesnego z tekstem szekspirowskim. Na pewno była przynajmniej jedna osoba na widowni, który to zaleczyło trochę rany po już nieobecnym rodzicu. The Choice, następny spektakl w Teatru Lele z Wilna. Tomasz Lewandowski, członek Komisji Programowej Kontrapunktu. Muszę powiedzieć, że zobaczyłem ten spektakl na festiwalu w Charleville, festiwalu Formy w Francji. Bardzo mnie poruszył. Ten spektakl inspirowany książką Wybór, Edith Egger, wykorzystuje taniec i ruch lalki, aby zgłębić traumę pamięci i wyzwolenie. Realia tego spektaklu to jest II wojna światowa i obóz koncentracyjny w Auschwitz i Birkenau. Spektakl opowiada historię przetrwania, przywołuje duchy przeszłości, pokazuje jaką trzeba mieć odwagę, aby odzyskać wolność. A jutro? Swiping Right Michał Buszewicz z Komisji Programowej Kontrapunktu. To jest spektakl najbardziej komediowo zorientowany ze wszystkich naszych propozycji, ale to wcale nie znaczy, że jest tylko komedią. To znaczy jest to naprawdę bardzo ciekawa rozmowa o podzielonym społeczeństwie, o społeczeństwie podzielonym właściwie dwiema bardzo silnymi liniami, to znaczy między kobiety i mężczyzn i między prawicą i Opowiada nam o swoich próbach randkowych, stąd tytuł Swiping Right, przewijanie w prawo na Tinderze, ale również być może przewijanie się trochę w prawo, jeśli chodzi o poglądy polityczne. A jeśli chodzi o 58. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt, przypomnijmy, że on w formule Biennale odbywa się po raz drugi i potrwa w Szczecinie do niedzieli. Maurycego Ravela, nagro, nagrobek Kuperena i część czwarta Ligodą, to Cleveland Orchestra i Pierre Boulez. Program drugi, 51 minut po 17. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Wszystko improwizowałem, nigdy niczego z papierka, opowiadał w Polskim Radiu Tadeusz Nowakowski o swoim warsztacie reportera. Był weteranem wolnej Europy, dziennikarzem z pierwszego zaciągu, który przetrwał w RWE do ostatniego dnia. Oto ciąg dalszy jego wspomnień przy kawiarnianym stoliku, przywołujących inaugurację radiostacji 3 maja 52 roku. Niebawem... Rocznica. Przypominam sobie, że wśród Amerykanów w gronie pierwszej ekipy szczególną erudycją oznaczał się profesor William Griffiths, który nie tylko zadał sobie trud poznania historii polskiej myśli politycznej, ale znał skład bułgarskiego biura politycznego lepiej od swoich bułgarskich współpracowników. Rączy Bill nieustannie odżywiał się drukowanym słowem obładowany gazetami i stale słuchany w to, co się dzieje na szlakach wschodnioeuropejskich. Powiem nawet, że sympatyczny Bill był przekarmiony informacją. Chociaż zawsze miał rację, współpracował z Janem Nowakiem harmonijnie. Nie znosił intryg, gardził donosicielstwem. Kiedy jakiś życzliwy rodak poinformował go, że na łamach paryskiej kultury w noweli Piknik Wolności Pozwoliłem byłem sobie na akcenty krytyczne wobec American Way of Life. Odpowiedział, nic złego, wielu amerykańskich literatów czyni to samo. Był był znakomitym rozmówcą. Opowiadał mi kiedyś rzewną historyjkę o swojej pionierskiej wyprawie do Czerwonej Tirany. Oczywiście był tam śledzony. Łapsowi przy sąsiednim stoliku w hotelu zostawiał na talerzu niezjedzoną porcję a zwłaszcza deser. Kiedy wyjeżdżał z tyrany, agencina ta żegnała go na lotnisku ze łzami w oczach. – To były trzy najpiękniejsze dni mojego życia! – wołał albańczyk na pożegnanie. – Dzięki panu jadłem jak król z ogu. Innemu Amerykaninowi z tamtej epoki, Billowi Rafaelowi, Amerykaninowi portugalskiego pochodzenia, należałoby poświęcić osobną gawędę. Był kierownikiem programowym, był urodzonym artystą, bratem Łatą, raczej nadającym się do tańca, niż do różańca. Chodziłem z nim co roku na Oktober wizę na tradycyjne piwo branie. Raz nawet złapałem w locie ciężki, gliniany kufel, który miał wylądować na jego skroni. Jakiś podchmielony piwoż. Ciemnolicy zresztą chciał go skrzywdzić. Bill Rafael radio miał w małym palcu. Kiedyś na spotkaniu z zespołem powiedział Co byście powiedzieli, przyjaciele, gdyby nieznany przechodzień na w piątej ulicy w Nowym Jorku zaczepił was słowami? Bitwa pod Grunwaldem odbyła się w roku 1410. Odpowiedź byłaby tylko jedna. To jakiś wariat. A więc w ten sposób nie wolno zaczynać pogadanki radiowej. Przedstaw się, bracie, wyjaśnij, dlaczego zabierasz głos, a dopiero potem pogawędź o tej bitwie. Z wielu wydarzeń związanych z Rafaelem utkwiło mi najsilniej w pamięci rozmowa na temat właściwości narodowych naszego kraju. Wy Polacy powiedział jesteście dziwnym narodem. Prowadziłem wiele rozmów z kandydatami chętnymi do pracy w naszej rozgłośni. Ani jeden z Was nie zapytał się o wysokość wynagrodzenia. Miałem wrażenie, że dla idei gotowi jesteście pracować za darmo. Mówić do własnego kraju to dla Was najważniejsze. Polskę odwiedził po raz pierwszy od wojny w dziewięćdziesiątym roku. Wracam po 18 tysiącach dni i nocy, bo tak można policzyć z ołówkiem w ręku, więc bardzo długo, mówił wtedy w Polskim Radiu Tadeusz Nowakowski. W hołdzie dla rodzinnego miasta przez cztery dekady występował na monachijskiej antenie pod pseudonimem Tadeusz Olsztyński. Do tych wspomnień wrócimy. Jeśli chodzi o dzisiejszy apel, czy ogłoszenie kawkowskie, bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie zareagowali. Równocześnie bardzo mi przykro, bo mamy tylko dwa egzemplarze lekarza wiejskiego i innych drobnych opowiadań franca Kawki. Jeden egzemplarz wysyłamy do pani Marty z Rybnika, drugi do pani Aldony z Oławy. Obie panie deklarują, że będą nosić i chcą nosić kawkę. Umówmy się jeszcze, że będą Panie czytać i nosić kawkę. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie. Życzymy pięknego wtorku i mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik, Klaudia Baranowska, Bata Stylińska i Jakub Kukla. To promocja. Kraj pełen przemocy, inwigilacji i bezprawia, ale także absurdów i nostalgii za czasami ZSRR. Taki obraz Współczesnej Federacji Rosyjskiej wyłania się z nowej książki dziennikarki i publicystki Alice Lugen.